Polskie Radio. To są aktualności Jedynki. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, będzie miał premierę w Kan. Poinformowali o tym organizatorzy słynnego festiwalu. Dzieło polskiego reżysera po walce o Złotą Palmę. Fatherland stanowi dopełnienie tzw. czarno-białej trylogii Pawlikowskiego, idy nagrodzonej Oskarem i zimnej wojny. Krytyk filmowy Janusz Wroblewski wyjaśnia, że najnowszy film Pawła Pawlikowskiego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 Powtórka programu. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Komentarz. Połączył się z nami pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Czy coś, co widzieliśmy, słyszeliśmy przed chwilą Pana zdziwiło, zaskoczyło? Czy coś było tak, jak Pan sobie tego nie wyobrażał? Chociaż rzeczywiście ta uroczystość poza pewnie granice wyobraźni wielu się wymyka, bo jest to uroczystość i wydarzenie bez precedensu. To prawda. Wszyscy się, znaczy Moim zdaniem nikt się nie spodziewał w roku 1997, kiedy była przyjmowana konstytucja, 2 kwietnia minęło dokładnie 29 lat od obowiązywania obecnej konstytucji. Nikt się nie spodziewał, że dojdzie do takiego momentu, kiedy władze opisane w tej ustawie zasadniczej nie będą ze sobą współpracowały, jeśli chodzi o powołanie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Ale ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie... W Konstytucji nie ma mowy o prezydencie. Jest tylko mowa o tym, że to Sejm powołuje y, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast prezydent pojawia się dopiero w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Wielu konstytucjonalistów zwraca uwagę na y, nadrzędną rolę Konstytucji w polskim systemie prawnym. To znaczy w sytuacji, kiedy prezydent y, nie wypełnia zadań ustawy, Ustawodawca, czyli Sejm może powołać się na zapisy konstytucji, czyli w tym sytuacji może powołać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Więc faktycznie jest to taka sytuacja bez precedensu, zgadzam się z panią, jest ona również politycznie bez precedensu, dlatego że skutki tej decyzji wymykają się w mojej wyobraźni pani Hyda też. No bo co się stanie dzisiaj, na grudzie o godzinie 15? Czy sędziowie powołani przez Sejm zgodnie z prawem, czym również zaświadczali obecni na tej uroczystości byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego? Będą mogli pracować w tym Trybunale Konstytucyjnym. Czy wejdą tam, zostaną wpuszczeni, czy przywita ich Bogdan Święczkowski, obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy będą otrzymywać pensje, czy prezes będzie im wyznaczał sprawy, którymi mają się zajmować. No to, to jest wielka zagadka. Dowiemy się w ciągu kilku następnych godzin. Jaki tak naprawdę status realny będą mieli ci sędziowie? Bez wątpienia historia dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Jesteśmy obserwatorami tego wydarzenia historycznego z pewnością. Zastanawiam się, na ile jest to początek procesu uzdrawiania Trybunału Konstytucyjnego, a na ile jesteśmy świadkami już być może w pogrążania się go w ostatecznym kryzysie, który można nazwać nawet agonią? Wszystko... Jest w rękach Bogdana Święczkowskiego. Właśnie od tego momentu, kiedy Sejm i prezydent powołali nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, w sensie prezydent dwóch, dwóch sędziów, a dzisiaj przed Sejmem został, pozostała czwórka została, złożyła przysięgę, Bogdan Święczkowski zostaje dzisiaj najważniejszym aktorem politycznym w Polsce. Bez decyzji Bogdana Święczkowskiego, bez yy, decyzji czy wpuści do Trybunału Konstytucyjnego szóstkę, czy tylko dwójkę sędziów, czy tylko czwórkę, czy no, taką liczbę, którą no, naprawdę tru, tru, trudno jest to do, do, do, do przewidzenia. Ale ja uważam, że obecny prezes Trybunału odegra kluczową rolę w tych najbliższych godzinach. Najgorsze, co się może wydarzyć, to scenariusz, który gdzieś krążą po Sejmie w ostatnich dniach, czyli siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że minister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Kierwiński nie powtórzy manewru z wejścia do Pałacu Prezydenckiego, kiedy ukrywali się w nim Maciej Wązik i Mariusz Kamiński, Kamiński poszukiwani w grudniu dwa lata temu przez policję, że nie naruszy powagi instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, że policjanci nie wejdą na tereny razem z sędziami, no bo to by oznaczało już niestety kompletny, taki wizerunkowy i symboliczny upadek tej bardzo ważnej dla polskiego prawa instytucji. Jak? Yep będzie reakcja na to, co dziś wydarzyło się w Sejmie ze strony Kancelarii Prezydenta i samego Prezydenta. Bo już wiemy, dlatego że pojawiło się dzisiaj rano oświadczenie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguskiego, no w którym y y y y jasno czytamy, że sędzia tryb do Trybunału Konstytucyjnego zostaje zaprzysiężony w obecności Prezydenta. Natomiast zupełnie inną interpretację tego przepisu wyciągnęli prawnicy sejmowi i koalicja rządząca, że ślubowanie składa się wobec prezydenta, czyli de facto może on zostać poinformowany listownie o tym, że takie ślubowanie zostało złożone. Wydaje się, że kancelaria prezydenta i sam prezydent Karol Nawrowski nie zrobi krok, kroku do tyłu, nie będzie honorował tych tej czwórki sędziów. Sędziu, która hmm. dzisiaj została zaprzysiężona w sejmie, co jeszcze bardziej pogrąży po w politycznym i prawnym chaosie e, Trybunał Konstytucyjny. Tak naprawdę e, nikt nie wie do końca, dlaczego prezydent nie odebrał e, wszystkich e, ślubowań, e, skoro potwierdził słuszność wyboru dwóch sędziów. Jest to nielogiczne. Dlatego, że cała szóstka została wybrana dokładnie tego samego dnia, dokładnie o tej samej godzinie, na tym samym posiedzeniu Sejmu. Nie, nie było innej procedury wobec pozostałej czwórki, której, od której prezydent A. nie przyjął ślubowania. Panie redaktorze, no wiemy, że kto inny zgłaszał te kandydatury. Być może to miało znaczenie. Ale po, polskie prawo nie przewiduje takiego y, uzusu. <grafię> Więc ja politycznie oczywiście to rozumiem. To jest oczywiście gra na jeszcze większą polaryzację między wyborcami i obozami politycznymi, y, która ma y, przekonać wyborców obu stron, że to ci politycy mają rację, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce. No ale to jest destrukcyjne. Ja od wielu miesięcy uważam i mówię to na każdym kroku, w Polskim Radiu mówiłem też to chyba już 15 razy, że cała klasa polityczna od Platformy Obywatelskiej po Konfederację, a nawet Grzegorza Prawda powinna usiąść przy okrągłym stole, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, umówić się na system, który będzie w Polsce funkcjonował i ten system przestrzegać, nieważne kto będzie w Polsce rządził. To a propos postawy, reakcji polityków, oddajmy głos jeszcze do niedawna. Drugiej osobie w państwie, Szymon Hołownia skomentował to, co dziś wydarzyło się w Sejmie, to ślubowanie no, czworga, a właściwie sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, bo ta dwójka, która stawiła się na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, ponownie to ślubowanie odczytała i, i powtórzyła, ale teraz Szymon Hołownia i jego komentarz. Oni złożyli ślubowanie przed prezydentem, to jest ważne ślubowanie, nie ma sensu robić teatralnych gestów polegających na powtarzaniu rzeczy, które już się dokonały, a jaki będzie skutek tego, to chyba wszyscy się państwo spodziewacie, bo ten bałagan skończy się tym, że będą dwa trybunały konstytucyjne, że będzie trybunał, będą wnioski formalne, będą przemowy pana ministra Boguckiego i ani jeden trybunał, ani drugi nie będzie działał aż do momentu, kiedy uda się obsadzić jeden pełnym składem, a jak rozumiem, bo już słyszę takie głosy z PiSu, ci sędziowie, którzy że zostali legalnie przez Sejm wybrani, będą uznawani za niesędziów yy, i będą to miejsca uznawane za wakaty, a więc będzie pokusa wybrania dublerów, kiedy będzie można. Słuchajcie, czeka nas bez rozmowy poważnej jednego pałacu z drugim, koalicji z opozycją. Ona musi być. No, Ale chcecie dalej oglądać takie obrazki? Ona musi być. Nie ma innej możliwości. Ale jeżeli mówicie, że nie ma szans, to ja uważam, że nie ma szans dla polskiej demokracji, dlatego że jeżeli się mówi, że nie ma szans, a są są ludzie po obu stronach, to nie muszą... Muszą ze sobą zacząć rozmawiać, bo inaczej nie, nie będzie z tego nic. Dalej sprawy obywateli nie będą rozstrzygane. Jak mówię panu, będą prawdopodobnie dwa trybunały konstytucyjne. Jeżeli będą dwa trybunały konstytucyjne, panie redaktorze, Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza mhm. z nami cały czas, to znaczy, że nie będzie tak naprawdę żadnego. Yy, znaczy, znaczy tak, no ja chciałbym jakoś uporządkować ten strumień świadomości, który wypowiedział przed chwilą Szymon Hołownia. Znaczy nie ma takiej możliwości w polskim systemie prawnym, żeby funkcjonowały dwa trybunały konstytucyjne. Wyobrażam sobie sytuację, w której obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego nie yy, zgadza się na to, żeby.. Sporo sędziów dzisiaj zaprzysiężonych pracowało w Trybunale i oni po prostu nie wykonują swojej pracy. To znaczy czekają na moment, kiedy przyszły prezes Trybunału Konstytucyjnego pozwoli im pracować. Nie wyobrażam sobie, żeby koalicja rządząca, obecnie, obecnie obecna koalicja rządząca, która do wyboru z hasłami uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, wprowadzała do tego wymiaru jeszcze większych chaos, dlatego że to byłoby niezrozumiałe dla elektoratu, bo też musimy ciągle o tym pamiętać że za rok będą wybory, które ocenią, czy te działania koalicji rządzącej spodobały się elektoratowi, czy nie. Więc ja bym tutaj był ostrożny w takich przewidywaniach, że mogą być dwa trybunały konstytucyjne, dlatego że nie ma takiego, takiego miejsca w polskim scenie prawnym, w sensie, gdzie oni mieliby funkcjonować. No, czym, no to to, to, to może być dalej, możemy sobie wyobrazić, że mogą być dwa sejmy. No, jeden sejm tworzy PiS-a, drugi końca rządząca. No dobrze, no to miejmy te dwa sejmy. Jeden ustala jedno prawo, a drugi drugie. No nie, to jest taki chaos, na który, na którym Szymon Hołownia się chyba nieco zalopował. Jak rozumiem, to może być jakiś symbol, że mogą być sędziowie wybrani przez Sejm. No i cała reszta. Tylko że ci pierwsi sędziowie wydaje mi się.. No o ile Bogdan Świeczkowski nie zachowa się dzisiaj jak mąż stanu i nie stwierdzi, że ci sędziowie są legalnie zaprzysiężeni i mogą pracować w Trybunale Konstytucyjnym. Przewiduje raczej taki scenariusz, kiedy ci sędziowie po prostu nie zaczną pracy w najbliższych miesiącach. Szymon Hołownia w tej cytowanej przez nas wypowiedzi również nawiązał no, niejako do również pana apelu o to, żeby... Przedstawiciele klasy politycznej najważniejszych ugrupowań, najważniejszych instytucji politycznych w kraju usiedli i porozmawiali na serio o tym, jak ten wymiar sprawiedliwości, a także te najważniejsze instytucje, jak Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, czy Krajowa Rada Sądownictwa, do której wybory w maju nas czekają, no, uporządkować, uzdrowić. Słyszeliśmy z niecierpliwionych dziennikarzy sejmowych, którzy powątpiewali w możliwość realizacji takiego scenariusza. Co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście do takiej refleksji, do takiego spotkania, do takiej realnej pracy i wypracowania realnych rozwiązań doszło? No cóż, to ja powiem tak nieco cynicznie. Musiałoby wyjść w badaniach opinii publicznej, że obecny chaos w sądownictwie jest jednym z najważniejszych tematów, którym żyją Polacy i Polacy. Na razie tak nie jest. Na razie tak niestety nie jest. Temat wymiaru sprawiedliwości niestety no jakby znudził się, mówiąc tak brutalnie. Bo to są trudne, skomplikowane sprawy, panie redaktorze. I o ile rzeczywiście jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów powszechnych, no to jeszcze tutaj jest pole manewru, no bo ludzie czują na własnej skórze przewlekłość tych postępowań, te terminy odległe, które dotyczą ich konkretnych spraw życiowych. No ale Trybunał Konstytucyjny, trudno sobie wyobrazić, że to dotyczy każdego z nas, każdego z obywateli, a przynajmniej może dotyczyć. Ja się zgadzam. Szczególnie, że ciągle pojawiają się nowe interpretacje, opowieści i wyroki, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości. Ostatnio jeden z europejskich trybunałów uznał, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec sędziów wybranych przez Neokares i że sędziowie ci mają prawo orzekać i ich wyroki są powinny być respektowane przez polski wymiar sprawiedliwości. Jest to bardzo interesujący wyrok, dlatego że on tak naprawdę pokazuje, że takiego rodzaju narracje, które pojawiały się po stronie demokratycznej, zderzają się z rzeczywistością prawną, europejską i należy je zrewidować. No I to jeszcze bardziej się komplikuje. No bo przecież coś z tym wymiarem sprawiedliwości trzeba zrobić. Ja, ja się zgadzam z Szymoną Hłownią, że ten okrągły stół, taka refleksja prawnicza, ale też polityczna nad tym, co się wydarzyło z polskim wymiarem sprawiedliwości po roku 2015 jest potrzebna i konieczna. Ale rozmawiałem też ostatnio z pewnym konstytucjonalistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niech się tego tak zapytałem. Co jest jakby ważniejsze, czy zmiana prawa, czy świadomość społeczeństwa. On powiedział, że tylko i wyłącznie świadomość społeczna jest istotniejsza od obowiązującego prawa, dlatego że prawo można zmienić w każdej sekundzie, w każdej minucie, każdy parlament może zmienić prawo pod swoje partyjne, często partykularne interesy, ale społeczeństwo, które stawia opór takim zmianom prawnym, może stać de facto na jego straży. Więc oprócz takiej rozmowy prawniczej, politycznej nad przyszłością polskiego wymiaru sprawiedliwości, życzyłbym też sobie edukacji, kampanii społecznych, rozmów w mediach, które oczywiście w Polskim Radiu ciągle się dzieją oczywiście, ale tak, żeby te wspaniałe inicjatywy, jak konstytucja tur, żeby one były powtarzane i żeby społeczeństwo też po prostu miało kiedyś szansę się zaznajomić z tym skomplikowanym systemem prawnym. Harkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Powtórka programu Komentarz Połączył się z nami pan profesor Maciej Gutowski, adwokat z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Witamy. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Zanim zadam te wszystkie pytania dotyczące tego, czego byliśmy dzisiaj świadkami, to jeśli pan pozwoli, taka refleksja. Jeżeli naprawdę w tych relacjach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i jego przyszłości zastanawiamy się nad etapem domofonu, to znaczy, że chyba coś poszło nie tak, bo to nie licuje z powagą tej instytucji. Trafiła pani w dziesiątkę, pani redaktor. Nie da się chyba, nie da się Trybunału Konstytucyjnego ani żadnego sądu zbudować siłą. Sąd to jest, i to zwłaszcza sąd konstytucyjny, czyli taka bardzo specyficzna instytucja pomyślana w wielu państwach, zwłaszcza w państwach europejskich, do tego, aby badać konstytucyjność prawa. To jest sąd, którego nieuchronnym elementem jest... Dyskurs, różnica poglądów, ścieranie się poglądów, umiejętność rozmawiania ze sobą ludzi, którzy prezentują różne podejścia. To wynika z samej istoty tego sądu, bo co trzy lata cyrka wymienia się e, przepraszam, co no. Tak, tak, dobrze powiedziałem. Co trzy lata mniej więcej jedna trzecia składu się wymienia, bo dziewięcioletnia kadencja piętnastu sędziów, pięciu ustępuje mniej więcej po trzech latach, drugi pięciu po trzech. Tylko to oczywiście to nie dzieje się razem, tylko indywidualnie, ale mniej więcej, mniej więcej... E, to w związku z tym naturalną rzeczą jest to, że odchodząca władza pozostawia po sobie, jeśli tak to można powiedzieć, no bo tutaj wyłączna kompetencja wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego przysługuje Sejmowi, pozostawia po sobie jakąś, wybraną część sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli są to dwie kadencje sejmowe, to w zasadzie wszystkich. Jeśli jedna kadencja, no to mniej więcej połowa. A nowa władza sukcesywnie uzupełnia skład Trybunału. Więc to jest sąd, który jest połączony z polityką mhm. i ma wpisane w swoją istotę konieczność rozwiązywania sporów wokół polityki. W związku z tym ludzie prezentujący różne poglądy muszą znajdować się w Trybunale i muszą umieć rozstrzygać sprawy. Nie wszystkie da się rozstrzygać głosowaniem większością. Większość uciera się w debacie, w dyskusji. I otóż historia, która narasła wokół Trybunału Konstytucyjnego, czyli najpierw to słynne 2 plus 3 w 2015 roku, kiedy sędziowie zostali wybrani na zapas, a następnie PiS ten Trybunał zaorał, um, odmawiając... Um, ustami prezydenta Dudy od całej piątki odebrania ślubowania, e, czyli od tych dwóch wybranych na zapas niezgodnie z Konstytucją, jak potem może nie Trybunał Konstytucyjny i od tych trzech wybranych zgodnie z Konstytucją, co spowodowało, że kolejni wybrani uzyskali tak zwany status dublerów i byli kwestionowani przez cały czas i są aż po dziś dzień, choć dziś, ich kadencje wygasły, rozpoczynają się nowe kadencje. A niestety rozpoczynają się nowe kadencje źle, ze skazą. I ta skaza będzie znów za nami podążać. Skaza wynika po pierwsze z protezy. No bo dzisiaj mamy do czynienia z jakąś protezą. Z nastąpieniem ślubowania, które ma się odbywać wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jakąś formą zastępczą z uwagi na to, że prezydent nie chce pomimo prawnego obowiązku, w tym ślubowaniu uczestniczyć, tego ślubowania odebrać. W związku z tym, już tak jak pani powiedziała, mamy domofonowy problem pierwszy, czy w ogóle ich ktoś wpuści do Trybunału Konstytucyjnego, no bo wiemy, że e, PiS powie, nie ma ślubowania. Pan prezes Święczkowski prawdopodobnie powie dokładnie to samo. E, rozpocznie się jakaś batalia sądowa, a najpewniej przed Sądem Pracy coś się tam będzie działo. Nic z tego sensownego oczywiście nie wyjdzie, no bo nawet jeśli Sąd Pracy coś by orzekł, czy, czy, czy, czy, no, to, no to przecież Trybunał Konstytucyjny tego nie uzna, prawda, no, jako mm -hmm. najorgan, najwyższy organ władzy sądowej. Następnie e, coś się wydarzy później. Być może prezydent, tak jak zapowiedział, powie, że to jest e, e, równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu w rozumieniu ym, tam artykułu czwartego tej ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu, więc powiedz, że to, było, to była odmowa. Oczywiście niezasadnie, bo to nie była odmowa, to była próba y, dokonania protezy, no ale coś się takiego zadzieje. Zobaczymy, jaki będzie skład parlamentu za dwa lata, ale możemy wyobrazić sobie sytuację, że ktoś znowu będzie wybrany, a prezydent znowu od tego kogoś odbierze ślubowanie, więc będziemy mieli jakichś nowych dublerów, prawda? Kto będą rozstrzygać Trybunały Europejskie, czyli będziemy mieli never ending story. I na końcu sąd, całkowicie, sąd konstytucyjny całkowicie odarty z autorytetu, który jest właściwie pewną atrapą, jeśli chodzi o możliwość pełnienia funkcji, którą powierza mu konstytucja, bo nikt go nie uznaje. Politycy traktują go jak um, polityczny łup, a nie jak realny sąd konstytucyjny. I niestety to widać po sposobie wyboru, jaki był dokonywany do Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich dziesięciu latach, gdzie wybrano ludzi o zbyt niskich kompetencjach, powiązanych z władzą polityczną, dwójka wprost z ław sejmowych, mm. Ktoś z, y, pośrednio z ław sejmowych brał i y, y, y, ze stanowiska prokuratora krajowego, czyli czysto przy tamtym czasie i dzisiejszym też przecież politycznym stanowisku. A więc y, powiedziałbym bardzo, bardzo kiepsko to wygląda. A dzisiaj też nikt, nie, <dziś> dziś też nikt nie wybrał wybitnych konstytucjonalistów do tego Trybunału. W rezultacie mamy taki efekt, że mamy Wielki Trybunał, i chyba tam nie ma ani jednego konstytucjonalisty z tytułem profesora yy... No w całym Trybunale, tak mi się wydaje dzisiaj. Zaczyna to Mogo wyglądać... Zaczyna to wyglądać jak rzeczywiście instytucja fasadowa, taka wydmuszka. Przecież mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, o instytucji, która jest niezwykle mocno umocowana w Konstytucji. To tak jakbyśmy mówili o tym, że Senat albo Sejm, albo nie wiem, instytucja prezydenta staje się taką instytucjonalną wydmuszką. Nie ma żadnej siły w tym kraju, panie profesorze, która mogłaby się wstawić za Trybunałem Konstytucyjnym i podeprzeć jego autorytet, na którym opiera się to, czym tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny jest i bez czego, bez tego autorytetu on nie jest w stanie dalej funkcjonować? Są moim zdaniem dwa filary, które dają poparcie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Pamiętajmy, że wśród takiej realnej władzy, władzy, która ma wpływ na ustawodawstwo, to tak jak pani redaktor powiedziała, mamy Sejm-Senat, Mamy prezydenta z prawem weta, prawda, czy, mm. czy, czy, czy, czy, czy możliwością złożenia skargi do Trybunału, czyli wybierane organy z pełną demokratyczną legitymacją. Dalej mamy Trybunał Konstytucyjny, który jest pośrednią legitymacją demokratyczną, jeśli w ogóle można mówić o legitymacji demokratycznej. Dlatego, że tam jest trochę taka merytokratyczna legitymacja, bo Konstytucja mówi, wybieramy osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą, jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a ustawa powie, osoby o kompetencjach sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli gdyby złożyć to razem, wybieramy osoby o niezwykłych kompetencjach prawniczych. I teraz to jest ten jeden filar. Jeżeli wybierze pani redaktor znakomitych prawników, wybitnych konstytucjonalistów i będzie taka piętnastka, to to daje mu siłę autorytetu. Ale to musimy spojrzeć na drugi filar, czyli odpowiedzialnych polityków którzy wiedzą, że potrzebuje, żeby odbudować autorytet Trybunału, to trzeba wybrać najlepszych z najlepszych i nie uwikłanych w politykę. Bo jak się uwikła sędziów Trybunału w politykę, wybierze się tych, którzy są uwikłani w politykę, no tutaj PiS wiódł nieprawdopodobny prym. tak? Wybrał e, posłów, prokuratora krajowego, Takich, powiedzmy, osoby silnie, ktoś tam był wiceprezydentem i adwokatem i liniowym, mówiąc, i poplątanie kompletne e, wiceprezydentem jednego z miast, tak? E, e, zupełnie poplątane kompetencyjnie, poplątane politycznie, no i w rezultacie, tak jak pani redaktor to ujęła, mieliśmy atrapę, fasady Trybunału Konstytucyjnego, bo wszyscy wiedzieli, że e, na pewnych rzeczach może się znać, ale na pewno nie naprawia. Jeszcze nawiązując, panie profesorze, do tego, co, czego świadkami byliśmy wczesnym popołudniem o 12.30. Było to ślubowanie w Sejmie, była ta formuła wypowiedziana wobec prezydenta. Tak ślubowali ta, ta, ta czwórka, czworo sędziów, którzy nie zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. Ale dwoje, którzy no, fizycznie przed, przed prezydentem to ślubowanie składali, również powtórzyło ten akt. Jakie to ma znaczenie? Jakie to może mieć znaczenie dla sprawowania przez nich funkcji? No, tak, ale mówimy o dwójce teraz, czy o wszystkich? Yy, najpierw o dwójce. No, o dwójce, no myślę, że nadmiarowe taką, takie ślubowanie potraktowałbym jako pewne superplu. Mi to nie wpływa na nic, co tak? yy -y. so, odebrał to wcześniej prezydent i myślę, że to nie ma istotnego znaczenia. Takie ty... jest moje przekonanie. A ta czwórka? A co do tej czwórki mamy kłopot. Mamy kłopot dlatego, że mamy protezę. A każda proteza yy, niestety uwiera. Bo yy, Konstytucja wprawdzie mówi o ślubowaniu nic, a o wyborze jednoznacznie wybrany przez Sejm staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A następnie ustawa o statusie sędziów powie, że składa ślubowanie wobec prezydenta i potem jeszcze ta druga ustawa o organizacji i trybie postępowania powie, że zgromadzenie ogólne tworzą sędziowie, którzy złożyli wobec prezydenta ślubowanie. Co oznacza, że wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna wykonywanie swego mandatu z chwilą złożenia ślubowania wobec prezydenta i wtedy też nawiązuje się jego stosunek służbowy, specyficzny stosunek służbowy, władczy, nieodpowiadający w pewni stosunkowi pracy. I teraz mm, możemy sobie odmieniać w rozmaity sło, sposób słowo wobec, prawda? Ale nie ulega wątpliwości, że zamysł był taki, że to ma nastąpić przeciw prezydentem. Że prezydent jest właściwą osobą odebraniu tego ślubowania nawiązuje tutaj do wcześniejszej mojej wypowiedzi, kiedy mówiłem o tym, kto składa się na ten proces ustawodawczy, bo te władze się wzajemnie kontrolują. Ten trójpodział władzy, który przenika naszą konstytucję, jest przecież podniesiony do rangi zasady konstytucyjnej, jest, jest takim mechanizmem, jak to się mówi, check and balances, wzajemnego równoważenia i współdziałania władz. Te władze mają obowiązek ze sobą współdziałać w minimalnym zakresie, niezależnie od tego, czy są z jednego, czy z różnych powozów politycznych. I kiedy była taka historia? Przed prezydentem Lechem Kaczyńskim miało odbyć się ślubowanie jednej z prawniczek wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, której zarzucono, że nadużyła powinności syndyka, obowiązków syndyka i zarzucił jej to sędzia komisarz. Nie wiem, czy zasadnie, czy niezasadnie. Sprawa była nierozstrzygnięta, ale prezydent Kaczyński zwlekał 70 dni z odebraniem ślubowania, uznając, że coś jest na rzeczy. Następnie mówi, obowiązek mam przyjąć ślubowanie, w związku z tym przyjmuje je Zaraz złożyła ta pani rezygnację z funkcji yy, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zatem pod tym e, prawniczym, e, normatywnym e, szkieletem znajdowały się jakieś polityczne rozmowy, które wskazywały na to, że, e, m, że jest coś na rzeczy, co powoduje, że ta osoba wybrana prawidłowo i niekwestionowana no nie powinny być jednak z jakichś powodów sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I potem w, w takim orzeczeniu e, słynnym, tym takim K34 przez 15, to jest to orzeczenie, kiedy byli ci dubleży po raz pierwszy się pojawili i sąd konstytucyjny oceniał e, właśnie 3 plus 2 i powiedział e, podstawa wyboru tych trzech sędziów, którzy ostatecznie pozostali bez odebrania ślubowania, mhm. no bo prezydent Duda od nich nie odebrał ślubowania, tak. e, była zgodna z prawem, a co do tej dwójki była niezgodna. I tam było powiedziane, że wprawdzie prezydent ma niekwestionowany obowiązek odebrania ślubowania i nie wolno mu badać merytorycznego wyboru sędziów przez Trybunał Konstytucyjny. Ale jednak e, ten obowiązek przyjęcia ślubowania... Powinien być realizowany bez zbędnej zwłoki, ale w wyjątkowych okolicznościach w obiektywny sposób może przyjdzie prezydentowi chronić wyższą wartość niż niezwłoczne wypełnienie obowiązku ślubowania. To takie enigmatyczne sformułowanie, ale ono właśnie nawiązywało do tej historii dotyczącej pani sędzi o której wspomniałem wcześniej, pani sędzi Bagiński. Pytanie, panie profesorze, czy te wyjątkowe okoliczności zachodzą również w tym przypadku i czy to, czego byliśmy dzisiaj świadkami, tak jakby chciał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, kończy chaos w Trybunale Konstytucyjnym? Poproszę nie, nie pana o krótką odpowiedź na to pytanie. Tak czy nie? Nie, nie kończy chaosu. Nie, nie, nie ma możliwości, czy kończy, kończy chaos. Rozpoczyna się chaos, panie redaktor. Rozpoczyna się kolejna odsłona chaosu debata o to, czy mogą wejść do Trybunału, mm -hmm. czy nastąpi wygaszenie ich mandatów, bo prezydent będzie chciał instrumentalnie znów prawo wykorzystać być może i doprowadzić do wygaszenia e, mandatów, uznając, że zrzekli się urzędu. Zupełnie bez podstaw, ale będzie być może to, to chciał uczynić. Być może ktoś użyje siły i do przykry, wprowadzenia do Trybunału. I przykry ale, to wnioski. Panie ale profesorze, musimy kończyć niestety naszą opadał. rozmowę. Pan profesor Dziękuję Maciej Jękutowski, adwokat, Uniwersytet, im. Dama Mickiewicza był z nami. Do usłyszenia. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Ze mną w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry Piotrze. panie redaktor, dzień dobry państwu. Trybunał Konstytucyjny, instytucja niezwykle ważna dla nas obywateli, bo to sąd prawa. Zastanawiam się, czy też ludzie biznesu, ludzie gospodarki, przedsiębiorcy z uwagą przyglądają się temu i z troską temu, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i w samym Trybunale. Na ile to jest ważna dla was instytucja? Pani redaktor, jedno ważne zastrzeżenie. Pyta pani niespecjalistę w temacie spraw prawa tylko statystyka demografa, który na co dzień obserwuje procesy gospodarcze, ale już przechodząc tak bardziej konkretnie do pani redaktor pytania, tak oczywiście Pewność i poukładanie systemu sądowniczego jest dla przedsiębiorców krytyczne. No bo my często musimy poprosić o jakieś rozstrzygnięcia natury gospodarczej i musimy mieć pewność, że te rozstrzygnięcia no, przetrwają, że tak powiem, jakiś, jakiś spra sprawdzian czasu, że nie będzie pokusy albo powodu, albo sposobu, no, albo jakiegokolwiek próby tego, żeby potem jakieś rozstrzygnięcia y, podważać, mówiąc, że ale to niezgodnie z procedurą, to nie tak, ten sędzia mi się podoba, ten mi się nie podoba. Oczywiście teraz mówimy o sądzie konstytucyjnym które aż tak często do spraw gospodarczych nie dotyka, choć pamiętajmy, że może się zdarzyć, że w jakiejś ustawie zostanie zawarte coś, co będzie wyglądało na niekonstytucyjne i oczywiście takie oczekiwanie do Trybunału jest też takie, że on to będzie w sposób rozsądny rozstrzygał i że będzie działał w taki sposób i będzie powołany w taki sposób, żeby potem nie było jakichś podejrzeń, że coś tu jest nie tak i można to kwestionować. Da się budować trwałe PKB bez trwałego i takiego solidnego wymiaru sprawiedliwości. Pani, pani redaktor, to y, oczywiście, że się da. Natomiast trzeba się zastanowić, czy jakby fundamenty były stabilniejsze, to czy by się dało zrobić więcej. Trzeba pamiętać, że zawsze, kiedy jest niepewność w otoczeniu prawnym biznesu, to biznes ma mniejszą skłonność do tego, żeby inwestować. Często wymieniamy te inwestycje takie na mm -hmm. pierwszym miejscu, że ich powinno być dużo, że powinniśmy dzięki nim pędzić do przodu. No Ale pamiętajmy, że to jest proces złożony wieloletni i zawsze, jeżeli boimy się jako przedsiębiorcy, że coś może ci się dziwnego, go zadziać z przepisami, albo że coś może być niepewnego z rozstrzygnięciami sądowymi, no to oczywiście ta skłonność do inwestowania jest znacznie niższa niż by mogła być. To teraz w nawiązaniu do najważniejszej chyba informacji gospodarczej dnia. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Spodziewana taka decyzja? No zdecydowanie to był konsensus rynkowy. Przyznam, że też raczej nie zakładałem jakichś istotnych zmian. Warto pamiętać, że mamy bardzo taką dynamiczną i skomplikowaną sytuację w światowej gospodarce, no. też w naszej gospodarce. No bo tak naprawdę my w tej chwili jedyne co możemy zrobić, to rozłożyć ręce i powiedzieć, że nie wiemy co wiemy i czego nie wiemy. Więc tak naprawdę w tej samej sytuacji są członkowie RPP i oni, żeby zmieniać parametry polityki pieniężnej musieli mieć jakieś twarde dane, twarde informacje, których pewnie nie mają. Ta niepewność wiąże się z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? No zdecydowanie tak, no bo my boimy się o to, co się będzie działo z cenami, no bo już od jakiegoś czasu ceny yy, ropy i w związku z tym paliw jako, ich, jako pochodne od, od ropy mamy podwyższone, mamy specjalne działania administracji, żeby tutaj coś no, pomóc i przedsiębiorcom i yy, yy, yy ludnościom. No i oczywiście pytanie, czy, czy jeżeli konflikt by się przedłużył na, na, na Bliskim Wschodzie, no to co się będzie działo choćby z surowcami energetycznymi w przyszłości? Pamiętajmy, że, że to nie jest tylko tak, że tam można, nie można transportować. Tam mhm. jest taki bardzo delikatny moment, że jeżeli by ten transport na jakiś czas ustał, to trzeba będzie powygaszać te miejsca, gdzie się wydobywa ropę. A to nie jest tak, od pstryknięcia prawie to jest wyłączył, ale żeby potem włączyć, to trzeba czasem kilka miesięcy, czasem pół roku, czasem rok. Więc jeżeli by się okazało, że to jeszcze potrwa i trzeba wygasić kolejne kolejne miejsca, gdzie się wydobywa ropę, no to może się okazać, że ten niedobór będzie kilku, kilkunastoprocentowy w bilansie światowym, a to już bardzo dużo. Kiedy prezydent Trump ogłaszał to zawieszenie broni, bo nie wszyscy eksperci od spraw międzynarodowych chcą to rozejmem nazywać, że to jest znacznie mniej niż rozejm, zawieszenie broni, wtedy świat odetchnął z ulgą, czy również światowa gospodarka? Widać było to chwilowo na, na rynkach, nie tylko na rynku ropy, ale także na rynkach no, głównie azjatyckich tych, tych giełdowych. Czy ta ulga się utrzymuje? No, nie za bardzo, no bo pani redaktor też kiedy pojawiły się te pierwsze zapowiedzi, że będzie lepiej, no to też mądre i wyważone głosy mówiły, że trzeba poczekać co z tym będzie, bo po pierwsze to jest dwa tygodnie, po drugie w każdej chwili coś się może dziać. Łaska pańska na pstrym koniu chodzi i to tak naprawdę może się udać, może się nie udać i raczej po tym co widzieliśmy w drugiej połowie wczorajszego dnia, no to, to tak nie do końca wygląda jak miało. Bo kwestia ormus, cieśniny ormus, tak, to, nie jest, to tak. nie jest jedyna, najważniejsza na pewno, ale tak. nie jedyna, nie która jedyna. nam spędza sens powiek. Zdecydowanie tak, więc to jest cały duży całokształt spraw, a widać, że nawet nawet nie do końca mamy odblokowane te transporty, na które liczyliśmy, tak, że tam się uda kolejkę pełnych, pełnych tankowców rozładować i da się w ich miejsce wstawić trochę pustych. Jakie są możliwe scenariusze, jakie są prognozy, gdzie tutaj są te najpoważniejsze, największe pułapki wynikające z tego, że ta sytuacja no przeciąga się w czasie. Pani redaktor, wydaje się, że najbardziej krytyczne jest to, że jeżeli my nie będziemy mieli unormowania sytuacji w ciągu no, najbliższych kilku tygodni, dwóch, trzech, jeżeli to się przeciągnie o kolejny miesiąc albo dwa, no to tak jak już pozwoliłem sobie dzisiaj zaznaczyć, to może skutkować tym, że część miejsc, gdzie się wydobywa ropę, będzie po prostu, no, zatrzyma produkcję. Tej produkcji nie będzie można od ręki wznowić i w bilansie no, paliwowym świata nagle się okaże, że kilku, kilkunastu procent ropy może nie być. No i wtedy to nie będzie tylko kwestia tego, że ona będzie droższa. Może się okazać, że dla kilku czy kilkunastu procent odbiorców tych, które mają najmniejsze środki tej ropy może zabraknąć. I to może wyglądać już groźnie, no bo my już od bardzo dawna nie widzieliśmy na świecie reglamentowania na przykład surowców energetycznych, a to się może tym skończyć. Może niekoniecznie u nas, może na nas to się odbije tylko bardzo wysokimi cenami, no ale może się gdzieś okazać, że w wielu miejscach na świecie to, to, to będą bardzo poważne reperkusje i związane z transportem, i związane z produkcją chemiczną, bo to przy ropa i gaz to są bardzo ważne surowce dla chemików, a jak chemików, no to to nie są nie tylko takie rzeczy, które my z chemią Kojarzymy tak na wprost, ale to też kwestia żywności, bo nie hmm. będzie nawozów. No właśnie i to być może, a może przede wszystkim również było podstaw tej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, o której rozmawiamy, która, przypomnę Państwu, nie zdecydowała się zmienić stóp, stóp procentowych w naszym kraju. Mówimy o Bliskim Wschodzie, mówimy o ropie, to zrozumiałe. A co z gazem? Pani redaktor, no jeżeli było patrzeć na notowania gazu, no to trzeba powiedzieć, że one po pierwsze nie wyglądają w tej chwili jakoś bardzo dramatycznie. Jeżeli byśmy w ogóle to porównywali z takim czasem, nazwijmy jesieni, wczesnej zimy, kiedy wszyscy dopakowują zbiorniki, no to mm -hmm. wtedy było wiele razy wyżej niż dziś, no, ale to tak sezonowo działa. Ale jeżeli odniesiemy to do tego, co się działo jeszcze rok temu, no to my nie mamy jakiejś bardzo awaryjnej wciąż sytuacji. Owszem, jesteśmy zaniepokojeni, nie wiemy, co się z tym będzie działo, ale na razie ceny nie są takie. Nie, są na, nie wystrzeliły nam na tyle, jakby porównywać to choćby z tym, co się działo, zadziało na rynku rok. Czyli kalendarz jest tutaj naszym sprzymierzeńcem, no, w tym tak, sensie, że po w tym roku. w sezonie, że, że, że, że my te zbiorniki po zimie możemy i, i zapakować dziś, i zapakować za miesiąc, i za dwa miesiące, więc na razie jeszcze nie widać jakiejś szczególnej paniki. No ale może lepiej robić to wcześniej niż później, zważywszy na niepewność tej sytuacji, kiedy no, jeszcze jest większe pole manewru na Pani redaktor, wszyscy o tym wiemy i też z, z poziomu gospodarstw domowych, że rozsądnie jest to pał na kolejną zimę nakupić w kwietniu, może w maju. No i zawsze na składy węgla przychodzimy w listopadzie, więc. Hmm. Tak samo jak rozliczamy Pity w ostatniej chwili. Tak długo, jak będzie trzeba, mówią politycy o utrzymaniu tej, tej tarczy swego rodzaju, tego te, te, te, ręcznie sterowanych cen na stacjach benzynowych. Co to znaczy, tak długo, jak będzie trzeba? A, to pani redaktor, trzeba by było pewnie polityków zapytać. Prawdopodobnie to jest kalkulacja, że te duże perturbacje na rynku potrwają miesiąc, dwa, może trzy, a potem będzie jakieś wyrównanie. Nie wyobrażam sobie, żeby można było taką lekko ręką powiedzieć, że to jakby trzeba było to jeszcze dwa czy trzy lata. Tak? No, mam nadzieję, że tak sytuacja się nie będzie komplikować i że te ceny zaczną pomału wracać do, do takich poziomów, do których jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. No, wypada słuchaczom przypomnieć, my dziś ceny ropy nawet po tym jak one no, odeszły od tych stu kilku czy stu kilkunastu dolarów za baryłkę, przeszły na dziewięćdziesiąt kilka, my i takie mamy wyraźnie większe niż w końcu lutego, kiedy raczej byliśmy koło siedemdziesięciu. To jest wciąż prawie o połowę drożej niż półtora miesiąca temu. Mówimy o tym, że ta pomoc dla tych, którzy tankują swoje auta na stacjach benzynowych, to jest tylko koszt, czy to jest też inwestycja? Pani redaktor, oczywiście od tych od osób, które głównie pilnują spraw budżetowych, no to dla nich to jest oczywiście niepowetowana strata, liczona tam, o ile dobrze pamiętam, w granicach półtora miliarda miesięcznie, w zależności jeszcze od tego, ile faktycznie by się tego paliwa sprzedało. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że to też jest kwestia ruchu w gospodarce, który działa. Dobrze, gdyby był podtrzymany ruchu w gospodarce, który nie będzie hamowany tym, że wytwarzanie będzie bardzo drogie. No i myślę, że warto go podtrzymać nawet za tą cenę półtora miliarda miesięcznie, jeżeli to miałoby potrwać miesiąc, dwa, trzy. Natomiast jeżeli by to się jakoś inaczej układało, no to trzeba będzie odpowiednio dopasować parametry polityki. Światowa gospodarka wytrzyma to, co się dzieje w Zatoce Perskiej? Pani redaktor, myślę, że tak, bo pamiętajmy, nie że takie my jesteśmy. Już my, my, gdybyśmy tak mówili, nie wiem, styczniem 2020 roku, jeszcze przed dużymi, dwoma czarnymi łabędziami, to pewnie po czymś takim to bym rwał w włosy z głowy ostatniej i twierdził, że nic już z tego nie będzie. No ale myśmy ostatnio dostali dwa takie kopy, po których żeśmy wstali, mm. że i prawdopodobnie teraz też sobie poradzimy. No będzie było... stadami nadlatują tak, nad nasze głowy. Tak, tak, powinny się pojawiać co 100 lat czy co 1000, zależy jak jaką kto definicję przyjmuje i na razie w pięciolatce lat mieliśmy dwa a ten jest trzeci. Więc no, zobaczymy. Na pewno to będzie kłopot dla gospodarki. Na pewno będziemy poobijani, ale czy nastopowali na kolana, to może nie. A hartuje nas to? Słucham? Hartuje nas to? O, Pani redaktor, nie jestem zwolennikiem takiego hartowania, gdy tu wrzucamy noworodki na, na, na, na, na, do przerębla i patrzymy, czy będą od tego zdrowsze. Wolałbym nie mieć takiego hartowania. No bo właśnie zastanawiam się nad tym, bo, bo ubolewamy nad tym, że te łabędzie czarne, cały stada i, i że, tak jak pan mówi, w pięciolatce mieliśmy te doświadczenia, które często na dekady się rozkładają. No i cały czas stoimy na nogach. Pani redaktor, że, no bo to zależy też jeszcze na jakim poziomie popatrzeć, bo w niektórych miejscach udaje nam się nawet bardzo dobrze, w niektórych chyba mamy jeszcze coś do zrobić, to weźmy taką rzecz, no kiedyś, no całkiem niedawno byliśmy przekonani, że te łańcuchy dostaw tak pięknie chodzą, cyk, cyk, cyk, że tak, to fabryka może, mo, mo, jest może działać w ogóle bez magazynu, no bo ile tam opon do fabryki samochodów wejdzie, to i wyjdzie w samochodach. W ogóle, w ogóle ani jednej sztuki nie musimy mieć na magazynie. No to potem jak się okazało, że są przerwy i czasami nawet przerwy, które nam mogą zrujnować sprzedaż od drobiazgów, typu tam jakichś chipów do, do aut brakło albo do AGD i RTV, no to się nagle okazywało, że prawie zrobione, tylko nie do końca. z my i tego zapasy już są, zresztą innych rzeczy też, no ale jakbyśmy tak popatrzyli na tą naszą podstawową bolączkę typu jesteśmy uzależnieni od produkcji gdzieś z daleka, która może, która może się zatrzymać, to chyba nawet specjalnie, żeśmy nie odrobili lekcji w tej krytycznej produkcji, no bo jakoś tak wiosną 20 roku żeśmy narzekali, że tyle tych substancji czynnych do produkcji leków to tak z daleka przyjeżdża i w zasadzie powinniśmy je mieć u siebie i chyba się specjalnie nie poprawiło. Jak wtedy dzwoniliśmy do naszych przyjaciół na Dalekim Wschodzie, którzy no, są sercem przemysłowym, świata i produkują wszystko dla wszystkich, i mówiliśmy, że potrzebujemy maseczek, respiratorów i czegoś mm. tam jeszcze. A oni wtedy z pięknym uśmiechem odpowiedzieli, że tak, wpisują nasz na kalendarz na październik, bo na razie robią dla siebie. Więc myślę, że nie odrobiliśmy akurat tutaj lekcji specjalnie. No i też jest pytanie, jaka lekcja płynie z tego kryzysu teraz w Zatoce Perskiej? No, myślę, że co najmniej. Dywersyfikacja, no, uniezależnienie. No tak, poza tym być może jakieś przemyślane stawianie na zasoby, które mamy u siebie, na które. Możemy liczyć na technologie, na które możemy liczyć, no bo może się okazać, że przerabianie się na oze w oparciu o cudzą technologię też jest ryzykowne. Cała mieszanka tego. Wiele wyzwań, wszystkim trzeba sprostać. To pewne pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista krajowej izby gospodarczej był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Powtórka programu. Komentarz a teraz przemówi pan profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Witamy, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się nisko razem z moją wielką grupą studentów. O, bardzo nam miło. Panie profesorze, jak trwały jest ten rozejm, który został zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i na ile Izrael może być tutaj tym czynnikiem, który może pokrzyżować plany tym głównym graczom, o których rozmawiamy? Czyli znaczy, ja uważam, że słowo rozejm jest zdecydowanie tutaj za mocne. To nie ma rozejmu. O, Trump wyraźnie mówił, że rozejm jest wtedy, kiedy Ormuz jest no. Ponieważ zablokowali ciśnienie ormus, no to główny warunek rozejmu nie jest spełniony. Oczywiście Amerykanie e, nie eskalują, dlatego że Trump e, tak naprawdę e, chyba jednak blefował bardzo mocno z tym, Zniszczeniem cywilizacji. Jak zwykle uważał, że to ładnie będzie wyglądało. Oto on mógł y, zabić, a prawda, tylko i wyłącznie y, zgodził się na rozejm, więc tutaj pokojowa Nagroda Nobla od razu y, ekstra. Więc to jest zawieszanie broni, bardzo kruche, no bo ono jest na tej zasadzie. My nie strzelamy, to do nas nie strzelają. Oczywiście poza Libanem. E, Liban będzie tutaj kością niezgody. Choćby dlatego, że Izrael z takich nieformalnych informacji wynikało, że nie został poinformowany do końca, co obejmuje te porozumienie amerykańsko-irańskie. A chyba obie strony też nie za bardzo wiedziały o tym, bo kiedy było spotkanie, kiedy było głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa dotyczące sytuacji w Zatoce, tam przedstawiciele Pakistanu Wyraźnie podkreślali, że te porozumienie dotyczy po prostu zawieszenia broni pomiędzy wszystkimi stronami konfliktu, co by oznaczało Izrael, Stany Zjednoczone i Iran. Natomiast no tu widać wyraźnie, że Izrael tylko zaakceptował to, że Amerykanie i Irańczycy do siebie nie strzelają, natomiast Liban jest oddzielną operacją wojskową, antyterrorystyczną, i ma być jak najbardziej szybko kontynuowana właśnie na wypadek, gdyby kazano im przestać. Co to oznacza dla tych przygotowywanych rozmów pokojowych, które w weekend mają się rozpocząć w Pakistanie? Obawiam się, że to będą dokładnie takie same rozmowy pokojowe, jak te, które są pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. E, to znaczy nie da się zaakceptować żądań Iranu, e, bo to byłaby katastrofa dla Amerykanów. Ee, Iran, e, mając możliwość tego, że blokuje cieślinę i nic się nie dzieje, e, podbija jeszcze stawkę, e, więc e, rozmowy będą, delikatnie mówiąc, trudne e, i też pytanie jedno, co z tych rzeczy, które będą e, obgadywane przez Witkowa, Kusznera i e, Iwansa, e, będzie do zaakceptowania przez e, Trumpa, bo Trump... E, Zdecydował się na tą operację, także wbrew radom J.D. Vansa. Tak, dowiadujemy się o tym, że on był jednym z tych, którzy najgłośniej protestowali w Białym Domu w otoczeniu prezydenta. Tak, Trumpa, tak, jak, tak jak prokurator, która też podpadła mu. Podobno najbardziej, naj, największym zwolennikiem tej operacji był Pete Hexed, czyli szef sekretariatu wojny, tak jak teraz nazywa się ten urząd, który swoją główną siedzibę ma w Pentagonie. Panie profesorze, a co z regionem? Bo to, co różni tę wojnę, z którą mamy do czynienia teraz od tej, z którą mieliśmy do czynienia w czerwcu ubiegłego roku, to jest to, że znacznie bardziej zostały zaangażowane w nią kraje regionu Zatoki Perskiej. Jak one Będą reagowały na to, co się już wydarzyło, co się będzie działo. Jak to wpłynie na tę, no przecież niełatwą do utrzymania dotychczas nawet, tę równowagę w regionie? Równowagi już nie będzie. I e, da się wrócić do tego, co było przed operacją. Choćby dlatego, że Iran e, po pierwsze przetrwał te uderzenia... Po drugie, Stany Zjednoczone okazały się, może nie papierowym tygrysem, ale okazały się słabsze niż chciały wyglądać. Ja tu zawsze mówię, że Rosjanie mieli syndrom ryby rozdymki, ale tutaj w pewnym momencie to Trump dokładnie w taki sam sposób zachowywał się. Mało tego, kto ma wierzyć teraz Amerykanom? Państwa Zatoki płaciły gigantyczne pieniądze za bezpieczeństwo za to, że Amerykanie zapewnią, iż wojna tam nie dotrze. A tak naprawdę Amerykanie rozpętali wojnę, która nie przeszkadzała i nie trafiała w Amerykę, natomiast trafiała bezpośrednio we wszystkie państwa zatoki. Mało tego, Amerykanie, czy właściwie Trump doprowadził do sytuacji, w której najprawdopodobniej zmieni się status, e, Cieśniny Ormus, e, Bo Irańczycy jasno pokazują, że ta cieśnina będzie żeglona wtedy, kiedy oni będą chcieli. Amerykanie nie mają siły środków, by temu zapobiec, a więc tak naprawdę przegrali rozgrywkę. Mało tego, doprowadzą do sytuacji, w której prawdopodobnie Iran i Oman będą pobierać opłaty za hmm. pływanie. Co będzie złamaniem także prawa morskiego, no ale kto Iranowi w tym momencie zabroni. Hmm. Jest Panie... wielki bo to wszystkie państwa będą cierpieć. No właśnie, panie profesorze, mówi pan o porażce Stanów Zjednoczonych. No Na pewno w tej wojnie nie możemy mówić o zwycięzcy, bo chyba jeszcze go nie ma, ale można mówić o tym, kto bardziej ją przegrał i być może są to Stany Zjednoczone. Czy jest nie. takie ryzyko, że sojusznicy w Sojuszu Północnoatlantyckiego, z NATO i całe NATO będzie teraz traktowane w tej narracji amerykańskiej jako swego rodzaju kozioł ofiarny? I to oni będą obwiniani za całą tę sytuację i za to, że Stanom Zjednoczonym nie udało się tej wojny z Iranem wygrać jednoznacznie. Znaczy, no Trump jest wszechmogącym, więc zawsze musi znaleźć winnego, że nie wyszło. Tutaj nie może zrzucić tego na Izrael, no bo wiedział, co, wiedział Trump, co robi chciał bardzo prawda, pokazać, jak to Ameryka jest potężna, co kosztowało Amerykę potęgę bo tak naprawdę kosztowała Amerykę tak ogromne ilości sił i sprzętu, że dzisiaj przywracanie tego stanu w zasadzie powoduje destabilizację dla całego świata, jeżeli chodzi o dostawy broni, o możliwości amerykańskie, o możliwości sojusznicze, o to, jak ma wyglądać na nowo obrona, o to, jak będzie działać ten system w przypadku dronów. Amerykanie ponieśli ogromne koszty, chyba nigdy wcześniej taka ilość samolotów radarów nie została strącona. Europa Europa dowiedziała się właśnie, że nie pomogła Ameryce bić Iranu i dlatego jest zła. No, sojusze według Trumpa sojusze polegają na tym, że nie są sojuszami, tylko są systemem wasalnym. Oto prawda. Król zwołuje swoich wasali na wojnę. I wasale muszą na tą wojnę iść, nieważne czy, czy im się to podoba czy nie. To jest niedopuszczalne dla Europy, bo Europa nie miała ochoty na jakiekolwiek konfrontacji z Iranem, zwłaszcza, że nadal trwają nieformalne rozmowy i Francuzów, i Brytyjczyków mhm. i dotyczące stabilizacji tego obszaru. Pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku był z nami i grono studentów, jak y, pamiętam i jak się domyślam. Bardzo panu i państwu dziękuję za udział w naszym programie. Do usłyszenia, panie profesorze. Powtórka programu.